moich. O, jak Boże mój troskliwy, bądź uwielbiony panie mój, za łaskę, którą dajesz mi. O, jak Boże ojców moich. O, jak chce Boże mój troskliwy, bądź uwielbiony. Którą dajesz Pragnę, Panie, abyś wydobył Z mego wnętrza wonny olejek Jak uczyniłeś to w krzewie gorejącym Który w płonie i się nie spala Poszli mnie do Egiptu do końca, we mnie stary człowiek, abym spełnił swoje posłannictwo, przez które objawiasz ku nas swoją miłość. O ja he Boże, Ojcu moich, o ja he Boże, mój troskliwy, Bądź uwielbiony, Panie mój, za łaskę, którą dajesz mi. O jak we Boże ojców moich, o jak we Boże mój troskliwy, bądź uwielbiony, Panie mój, za łaskę którą zdobyłem u Faraona, ustąpi we mnie Twojej mądrości. Niechaj lata spędzone na pustyni wydadzą owoc posłuszeństwa z miłości. Niech spełni się Twoje pragnienie, niech wola Twoja przeze mnie się dokona. Jak ziarno dla Ciebie Abyś Ty sam plan wyprowadził Za łaskę rozmawiania z Tobą Za łaskę bycia z Tobą twarzą twarz Bądź uwielbiony Panie mu, Bądź uwielbiony panie. I'm going to go go Człowiek, abym spełnił swoje posłannictwo, przez które objawiasz u nas. Uwielbiony Panie Mój za łaskę, którą dajesz. Boże wejrzy ku wspomożeniu panie Panie nad nad godnemu. Chwała Ojcu i Synowi i Duchowi Świętemu. Pani była na początku, teraz jest zawsze na wieki. Panie Jezu, razem z Maryją przez bolesne tajemnice Różańca Świętego. Chcemy składać Tobie ciężary naszych serc. Chcemy powierzać Tobie te osoby, które były dla nas krzyżem trapienia. Chcemy powierzać Tobie te osoby, które były źródłem naszej śmierci. W pierwszej tajemnicy, Panie Jezu, patrzymy na Twoją modlitwę w Ogrójcu. Patrzymy na Twoje niezwykłe zaufanie Bogu Ojcu. Patrzymy na Twoją zgodę, zgodę na Boży plan zbawienia rodzaju ludzkiego poprzez Twoje cierpienie i krzyż. A Jezu, naucz nas tak spotykać się na modlitwie z Ojcem. Myśmy tak jak Ty potrafili Ojcu szczerze powiedzieć o swojej niezgodzie serca na cierpienie, o swojej chęci ucieczki, o buncie swojego serca wobec cierpienia. Ale naucz nas, Panie Jezu, naśladować Ciebie także w tej ostatecznej zgodzie na wolę Ojca. Naucz nas, Panie Jezu, wyrażać tę zgodę także na to cierpienie, na to agonię, którą już przeżyliśmy w naszym życiu. Naucz nas wyrażać zgodę na ten krzyż, który już został wpisany w głębi naszych serc, na to odrzucenie, które już się dokonało i które nosimy w naszych sercach. Prosimy Cię też, Maryjo, o to byś i dla nas wyjednała anioła pocieszenia, tego anioła, który przyszedł do ogrójca, aby pocieszyć Twojego Syna. Przyszedł na Twoją prośbę, Maryjo, wyjednaj, Maryjo, dla nas, anioła pocieszenia. Liczę nasz, któryś jest w niebie, i nie imię Twoje, przyjdź królestwo Twoje, bądź wola Twoja, jako w niebie, tak i na ziemi. Zrób Mario łaski pełna Pan stomu, błogosławioność między niewiastami, i błogosławiony owód żywota Twojego, Jezus. Zrób Mario łaski pełna Pan stomu, błogosławionaś między nimi nastan, i błogosławiony owód żywota Twojego, Jezus.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 Zdrowaś, Mario, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Strowaś, Mario, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Łaski pełna Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami, błogosławiony owoc żywota Twojego Jezus. Stowarz, Mario, łaski pełna Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego Jezus.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 Ojcu i Synowi i Duchowi Świętemu. Do serca Jeruzalem, Bóg Twój Bóg zaczął królować. Jest osoba, która bardzo doświadcza cierpienia bycia odrzuconą, bardzo doświadcza braku miłości w swoim otoczeniu. Jezus, to osoby, bardzo zapraszamy innych ludzi stała się znakiem Bożej pociechy. Bóg zaprasza Cię, abyś Ty przez ofiarowywanie swojego cierpienia Bogu odnalazła pociechę i dla siebie, i dla innych. Aby dla tych ludzi, którzy Ciebie odrzucają przynieść dar Bożej pociechy. Bardzo ci proszę, Panie, za tą osobę. Proszę Cię, Panie, abyś obdarzył ją teraz łaską swojemu pocieszenia. Abyś przyszedł do niej w swojej mocy. Abyś rozradował jej serce. Aby także ona przez to dzisiejsze spotkanie z Tobą stała się dla swoich bliskich znakiem że to ty, panie, jesteś źródłem radości i pociechy. nade mną, Jezusie. Przyszedł do uczniów i zastał ich śpiących, rzekł więc do Piotra: Tak, jednej godziny nie mogliście czuwać ze mną. Czuwajcie i módlcie się, abyście nie ulegli pokusie. Wezwanie dla pewnej osoby, która ym, odpowiedzialność za stan, którym, w którym teraz się znajduje, obarcza innych ludzi, kogoś innego. Pan Bóg zwraca się do tej osoby, mówiąc, że to nieważne, kto zawinił, żebyś już przestał myśleć o tym, kto zawinił. Bóg pragnie przyjść do Twojego serca z łaską uzdrowienia. Pragnie nawrócić Twoje serce. Pragnie je oczyścić. Słowa Ewangelii według świętego Łukasza i opowiedział im następującą przypowieść. Pewien człowiek miał zasadzony w swojej winnicy figowiec, Przyszedł i szukał na nim owoców, ale nie znalazł. Rzekł więc do ogrodnika, oto już trzy lata, odkąd przychodzę i szukam owocu na tym figowcu, a nie znajduję. Wytnij go, po co jeszcze ziemię wyjaławia. Lecz on mu odpowiedział, panie, jeszcze nad ten rok go pozostaw, aż okopię go i obłożę nawozem i może wyda owoc, a jeśli nie w przyszłości możesz go wyciąć. Jezus napomina osobę, która ulega pokusom. Napominam do wierności w modlitwie. Wszelkie dary łaski są dla Ciebie przygotowane w modlitwie. Przyjmij moją miłość, przyjmij dar mojego zbawienia. Chce Cię błogosławić. Nie chcę, abyś ulegał pokusie, ale mówi się. Są też osoby, które Pan Bóg w bardzo szczególny sposób wzywa do modlitwy za innych. Zaprasza, zaprasza Ciebie, abyś. Abyś odpowiedział na to wołanie, które rozpoznajesz w swoim sercu, a którego nie jesteś pewien. Teraz Pan poruszeniem Twojego serca potwierdza, że to właśnie Ciebie wzywa do szczególnej modlitwy za innych. Ciebie wzywa, abyś także w nocy rozpoznał zaproszenie do ogrodu oliwnego by razem z Jezusem czuwać tą godzinę, walczyć o innych przed Bogiem, pocieszyć serce Jezusa, być Jego pocieszycielem, być aniołem pocieszenia w ogrodzie oliwnym. nie proszę Cię za te osoby, które wzywasz do wzywasz do bycia w ogrodzie oliwnym razem z Tobą Panie namaść teraz te serca namaść swoim umocnieniem namaść gorącym pragnieniem gorącym pragnieniem modlitwy namaść łaską ufności że ta ofiara jest Tobie miła że jest Panie Jezu dla Ciebie bardzo ważna Żywa ranku, żywa ranku, Daj mi życie ukryte w Twoim ciele, Daj mi moc płynącą z Twego ducha, Abym Cię uwielbiał. Bożywa ranku, bo Żywa ranku, Daj mi życie ukryte w Twoim ciele. Daj mi moc płynącą swego ducha, Abym Cię uwielbiał. Daj mi swe ciało, abyś od dziś Ty żył we mnie, Daj mi swą krew, by było we mnie Twoje życie, Abym Cię uwielbiał. Bożywa Spłynącą z Twego ducha, abym się uwielbiał. Słowa się staną źródłem mej Nadziei Abym umiał pójść Za Tobą, abym się Nie lękał Utracić życie Używa ranku, Używa raku Daj mi życie Ukrytać w Twoim Przywalam, przywalam, daj mi życie ukryte w Twoim ciele, daj mi moc, płynącą z tego ducha, a Wam się uwierbia. Tajemnica druga bolesna.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 Zdrowaś, Mario, łaski pełna Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owód żywota Twojego, Jezus. Święta Mario, łaski pełna Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owód żywota Twojego, Jezus.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 Strowaś Mario, łaski pełna pan stolu, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego Jezus. Święta Maria, Matko Boża, święta nami w teraz w Strowaś Mario, łaski pełna pan stolu, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego Jezus. Ojcu i Synowi Duchowi Świętemu. O mój Jezu, przebacz nam nasze grzechy, zachowaj nas od ognia piekielnego, zaprowadź wszystkie dusze do nieba i dopomóż szczególnie tym, którzy najbardziej potrzebują Twojego miłosierdzia. Jest słowo Pana Boga do osoby, która przeżywa trudny czas w swoim małżeństwie, która nie może sobie z jakimiś sprawami w swoim domu, w swojej rodzinie poradzić, którą przytłacza smutek, ból. I Pan Bóg pragnie ukazać tej osobie, swoją drogę krzyżową i powiedzieć jej, że, że to, czego doświadcza, jest pewnym rodzajem błogosławieństwa dla tej osoby, że tak jak jego droga krzyżowa przez cierpienie wiodła do zmartwychwstania, tak i droga tej osoby w małżeństwie może przez męki teraz Wiedzie do zwycięstwa, do zmartwychwstania, że Pan Bóg pragnie tą osobę obdarzyć pokojem. Jest słowo do osoby, która także bardzo doświadcza cierpień. Pan Jezus pragnie tej osobie tak bardzo wyraźnie dzisiaj powiedzieć, że Twoje cierpienie jest moim cierpieniem. Dziękuję mi, że możesz uczestniczyć w moim cierpieniu. I do tej osoby w szczególny sposób Pan Bóg zwraca się przez słowa listu św. Piotra Apostoła. Cieszcie się, im bardziej jesteście uczestnikami cierpień chrystusowych, byście się cieszyli i radowali przy objawieniu się Jego chwały. Błogosławieni jesteście, jeżeli złożeczą wam z powodu imienia Chrystusa, albowiem Duch chwały, Boży Duch na was spoczywa. Pan dopuszcza cierpienie w twoim życiu, aby twoje serce tym cierpieniem zostało oczyszczony i przygotowane na Jego nową obecność. Pan prowadzi Cię do nowego życia. Tajemnica trzecia. cierniem ukoronowanie Pana Jezusa. Ojcze nasz, któryś jest w niebie, święcie i nie Twoje. Przyjdź królestwo Twoje. Bądź wola Twoja jako w niebie tak i na Ziemi.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 O mój Jezu, przebacz nam nasze. Zapal wszystkiego i do Pomność i potrzebując. Pan Bóg zwraca się do osoby, która ym, słyszy, czy też przeczuwa jakąś wolę Bożą względem siebie, czy też słyszy jakieś słowo od Boga. Odczuwa jakieś działanie i nie daje wiary temu, co się dzieje. Czy też słucha tych słów, które zostały wypowiedziane i nie daje wiary w niej. Pan do niej mówi, słuchajcie, mówię rzeczy wzniosłe, z warg moich wychodzi rzetelność. Podniebienie me prawdę podaję, wstrętna mym wargom nieprawość. Mowy ust moich są prawe, obcy mi fałsz i krętactwo. Wszystkie są jasne dla rozsądnych, rzetelne dla posiadających wiedzę. Jest też osoba, która cierpi z powodu tego, że to, co robi, jest bardzo przez innych osądzane, krytykowane. Ta osoba czuje się niepewna z tym, co robi, tym, do czego jest przekonana. Myśli, że może, może powinnam się wycofać, może, może powinnam zgodzić się z tym, co mówią o mnie inni. Może faktycznie ja nie mam racji. Może to, co jest moją takim pragnieniem, aby być wierną Chrystusowi, osobą, że to jest jakieś przesadzanie, że, że to tak trzeba się bardziej dopasować do rzeczywistości. I do tutaj. Osoby Pan Jezus przychodzi ze Słowem, z tajemnicą swojego cierniem ukoronowania i ze słowami Ja się na to narodziłem, aby dać świadectwo prawdzie. Te słowa są dla Ciebie i jesteś zaproszony, aby tak samo jak Jezus powiedzieć w swoim sercu Ja się na to narodziłem, w Bogu, w łasce uświęcającej, przez chrzest święty, aby dać świadectwo prawdzie. I jest jeszcze jedno słowo do tej osoby. Czas bowiem, aby sąd się rozpoczął od domu Bożego.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 Zdrowaś Mario, łaski pełna, Pan z Tobą. Błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Zdrowaś Mario, łaski pełna, Pan z Tobą. Błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maria, Matko...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 Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą. błogosławioność między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą. błogosławioność między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Rołaś Mario łaski pełna Pan z Tobą, błogosławionaś ty między niewiastami i błogosławione owoc żywota Twojego Jezus. Mario, Boża, Mario, wrześnij, teraz z naszy, Chwała Ojcu i Synowi i Duchowi Świętemu, na początku, teraz i zawsze, mnie, mnie, O mój Jezu. Przebacz nam nasze grzechy, zachowaj nas od ognia piekielnego, zaprowadź wszystkie dusze do nieba i do Panów szczególnie tym, którzy najbardziej potrzebują Twojego miłosierdzia. Jest osoba, która jest bardzo przejęta wszystkim, co robi, nie? bardzo się stara być wierna Panu Bogu bardzo stara się wypełniać wolę Bożą, ale Pan Jezus dzisiaj tę osobę pragnie napomnieć. Napomnieć, by nie liczyła na swoje własne uczynki, by nie skupiała się na sobie, nie przejmowała się tak bardzo sobą. I pragnie przez List świętego Pawła do Rzymian przypomnieć, że wszyscy bowiem zgrzeszyli i pozbawieni są chwały Bożej, a dostępują usprawiedliwienia darmo z Jego łaski. Pan zaprasza Cię, abyś, abyś skupił się na Nim, na Jego dobroci, abyś uczył się przychodzić do Boga nie z przejęciem, co Ty masz teraz zrobić, ale z przejęciem, jak niezwykła jest, Panie, Twoja miłość, jak wielka Twoja dobroć, jak pięknie jesteś, Panie, jak wspaniały, że odkupiłeś mnie za darmo, przez swoją łaskę, przez swoje miłosierdzie. Ucz się przychodzić do Boga, aby Boga wychwalać. To taki obraz dla jakiejś osoby, takiego krawatu bardzo silnie zawiniętego wokół szyi zaciśniętego węzła, który wręcz w którymś momencie utrudnia oddychanie. Jest to jakiś rodzaj obowiązków, jakiegoś, jakichś obietnic złożonych wobec Pana Boga, z których nie może się wywiązać ta osoba, które są Zbyt ciężkie, które na siebie sama nałożyła, a których nie jest w stanie podołać i przez to się odwinia. I Pan Bóg przychodzi do tej osoby i pragnie jej powiedzieć, że nie, że nie chce, żeby spełniała te wszystkie obietnice, które złożyła, że chce przede wszystkim jej miłości, że na tym mu zależy, a że te wszystkie obietnice może zostawić, odłożyć, a przede wszystkim pragnie serca pragnie serca otwartego na jego działanie i są słowa z listu do hebrajczyków ofiary ani daru nie chciałeś ale mi utworzy, utworzyłeś ciało, całopalenia i ofiary za grzech nie podobały się tobie wtedy rzekłem oto idę w zwoju księgi napisano o mnie aby spełnić wolę twoją Boże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 Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą. Błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owot żywota Twojego, Jezus. Amen. Zdrowaś Mario, łaski pełna, Pan z Tobą. Błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owot żywota Twojego, Jezus.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 czuje się ciągle karana przez Pana Boga, nosi w sobie obraz Boga każącego i nieraz pyta, za co to wszystko, dlaczego, dlaczego znowu to się stało, dlaczego znowu cierpienie, dlaczego znowu krzyż. Pan pragnie dzisiaj Ciebie zapewnić o tym, że jest księciem pokoju, że Przychodzi do Ciebie, aby przynosić Ci pokój. On chce Ci przeprowadzić przez krzyż po to, aby Twoje życie w pełni w nim zajaśniało. On jest zwiastunem ogłaszającym pokój. Oto na górach stopy zwiastuna ogłaszającego pokój. Święć, Judo, Twe uroczystości, Wypełnij Twe śluby, bo nie przejdzie już więcej po Tobie nikczemnik, całkowicie został zgładzony. do serca którejś osoby pragnie, aby ta osoba otworzyła mu drzwi swojego serca. To są słowa z księgi Ramiasza. Uwiodłeś mnie, Panie, a ja pozwoliłem się uwieść, ujarzmiłeś mnie i przemogłeś.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 Zdrowaś, Mario łaski pełna Pan z Tobą, błogosławionaś ty między niewiastami i błogosławiony owod żywota Twojego Jezus. Zdrowaś, Mario łaski pełna Pan z Tobą, błogosławionaś ty między niewiastami i błogosławiony owod żywota Twojego Jezus.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 Mała Ojcu i synowi, i Duchowi Świętemu. O mój Jezu, przebacz nam nasze grzechy z od ognia piekielnego, doprowadź wszystkie dusze do nieba i do szczególnie tym, którzy najbardziej potrzebują Twojego miłosierdzia. Jest osoba, która przeżywała przez ostatni czas, przez dłuższy czas utrapienie, której było bardzo ciężko, która ma poczucie, że sobie naprawdę nie daje rady. Bardzo chce być wierna Bogu, bardzo chce Boga nie zasmucać. Czuje się oddzielona od Boga. Chce być mu bardzo wierna. Żyje przez dłuższy czas utrapieniu. I Pan Jezus tej osobie zapowiada koniec jej cierpienia, koniec jej utrapień. Zapowiada i równocześnie prosi o pomnożenie wiary, o wielką gorliwość w modlitwie o wiarę. Wiarę, że spełnią się słowa, które teraz Pan Jezus do tej osoby kieruje. Nie lękaj się, bo już się nie zawstydzisz.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 Zaiste jak niewiastę porzuconą i zgnębioną na duchu wezwał cię Pan, i jakby do porzuconej żony młodości mówi Twój Bóg. Na krótką chwilę porzuciłem Ciebie, ale z ogromną miłością Cię przygarnę. W przystępie gniewu ukryłem przed Tobą na krótko swe oblicze. Ale w miłości wieczystej Nad Tobą się ulitowałem Mówi Pan Twój odkupiciel Dzieje się ze mną tak jak za dni Noego Kiedy przysiągłem Że wody Noego Nie spadną już nigdy na ziemię Tak teraz przysięgam Że się nie rozjątrzę nad Ciebie Ani Cię gromić nie będę Pogóry mogą ustąpić i pagórki się zachwiać, ale miłość moja nie odstąpi od ciebie i nie zachwieje się moje w przymierze pokoju, mówi Pan, który ma litość nad Tobą. Twoja oczyszczam poczyszczam nowe życie znajduje w Twojej krwi, Twoja krew nowe życie znajduje w Twojej krwi Twoja krwi Działa ciągle w sercach niektórych osób, przypominając im o takich osobach, które noszą ciągle w sobie w bolesny sposób. Pan Jezus przypomina Ci te osoby, bo teraz daje Ci łaskę serdecznego przebaczenia. Teraz możesz w tym momencie w sercu swoim powiedzieć, Przebaczam tej osobie i proszę Cię, Panie, abyś tę osobę błogosławił. Proszę Cię, Panie, abyś nawrócił jej serca, abyś ją przyprowadził do siebie, abyś ją poprowadził do prawdziwego życia. Jeżeli czujesz, że jakaś osoba tak bardzo Ci jeszcze ciąży w sercu, jeżeli ta modlitwa jest ciągle powiązana z jakimś utrapieniem związanym z tą relacją, Spróbuj przynieść tę osobę jeszcze raz do ołtarza. Spróbuj ją przynieść Jezusowi, złożyć u stóp Jezusa, tak jak przyjaciele przynieśli do Jezusa paralityka. Może tyle cierpienia było potrzebne w Twoim życiu, abyś mogła to cierpienie złożyć właśnie za tę osobę. Może właśnie pocierpienie przyjęte z miłością i oddane z miłością Bogu za tą osobę jest darem potrzebnym, aby ta osoba została zbawiona, aby została uwolniona od niebezpieczeństwa piekła. Może niesiesz ten krzyż właśnie za tą osobę, aby, aby Bóg mógł ją ocalić przez Twoje cierpienie przyjęte z miłością. I dziękuję Ci, Panie, za za te osoby, które, które niosą krzyż, które uczestniczą w Twoim krzyżu po to, by aby ocalić swoich bliskich od piekła. Panie, namaść te osoby do wytrwałości. Namaść te osoby i odnów nadzieję. Panie, bądź źródłem prawdziwej nadziei. Bądź, pani źródłem takiej wielkiej nadziei, która potrafi się radować tym dobrem, które się stanie, aby, aby te osoby z nadzieją oczekiwały na te wielkie cuda, które się dokonają z bliskimi. Panie mój, tak pragnę w się, bo ty dajesz mi patrzeć w Twoją twarz i rozpoznać łaskę w Tak pragnę w Cię. I uwielbiajmy Pana Boga, wszyscy podnosząc ręce. A Są z ramiona wolnych nami, niosą Tobie to a ja śpiewam Ci, nami, ręce nami, O oh, yes. Panie, który, który jesteś naszym zwycięstwem. Bądź uwielbiony, Panie, który dajesz nam zwycięstwo miłości. Bądź uwielbiony Ty, który jesteś naszym błogosławieństwem. Bądź błogosławiony Ty, który błogosławiąc nas, łamiesz wszelką niewolę grzechu, ludzkiej nienawiści, odrzucenia. Bądź uwielbiony, Panie, który błogosławiąc nasze serca, przywracasz nas do życia. Bądź uwielbiony Ty, który dajesz nam zwycięstwo, byśmy dzięki Twojej łasce mogli błogosławić świat. Byśmy mogli błogosławić ten świat pomimo wszystko, pomimo całego zła, z jakim się spotykamy, całego odrzucenia, które rani nasze serce. Panie, Ty jesteś naszym zwycięstwem, Ty jesteś naszym błogosławieństwem. Panie, tylko Ty jesteś naszym pokojem, tylko Ty jesteś naszym zmartwychwstaniem. Wielbimy Ciebie, błogosławimy i wywyższamy. Panie, bo Ty dajesz nam zwycięstwo, bo Ty nas uzdalniasz do tego, byśmy zostawili nasze stare życie, byśmy pozwolili przybić się do krzyża, aby nowe życie objawiło się w nas. Panie, chcemy Ciebie uwielbiać, Chcemy wysławiać Twoje imię, zostawić nasze biedy, zostawić nasze smutki, zostawić nasz kraj niewoli, zostawić nasz Egipt po to, by Tobie oddać chwałę, by uwielbić Ciebie, Boga żywego i prawdziwego. Chcemy Ciebie chwalić, chcemy Ciebie uwielbiać, by Twoja chwała, Duch Święty spoczął na nas, byśmy Jego mocą umocnieni, mogli być Twoimi świadkami.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 Na cześć Pana wszystkie ziemie. Wśród krzyków i radości. Wysławiaj Go Wykrzykujcie na cześć Pana wszystkie ziemie. Czudo krzyków i radości. Wysławiaj Go Wiedzcie, że Panie jest Bogiem. Jego ludem, jesteśmy Jego własnością. Wykrzykujcie na rzecz Pana wszystkie ziemię, Człodokrzyków i radości wysłaniajcie Go. Wykrzykujcie na rzecz Pana wszystkie ziemie. Człodokrzyków i radości wysłaniajcie Błogosławcie Jego, Jego, imię, warcie Pana dziś. Wykrzykujcie na cześć Pana wszystkie ziemię, w cudoszyku i radości wysławiaj. Zmawiajcie Bo, albowiem dobry jest Pan, płaskawość Jego na wie, albowiem dobry jest Pan, Jego wierność, wierność przesłokoleja. Wy na cześć Pana wszystkie dzieła, Przesławiajcie go, wykrzykujcie na też Pana wszystkie ziemie, źródło przygód i radości. Przesławiajcie go. Dziękuję tym, którzy do końca dotrwali w naszej modlitwie. Dziękuję tym, którzy modlili się też za innych że innych nieśli w swoich sercach tych tutaj będących, bo to, że każdy z nas, wielu różnych ludzi poprzynosił tutaj w swoim sercu swoich bliskich, to rzecz oczywista. Dziękuję jeszcze raz, holi za animację tego śpiewu i naszą modlitwę śpiewem. Miejmy nadzieję, że już w przyszłym miesiącu uda się nam dopracować, dopracować albo śpiewników, albo rzutnika, który będzie nam pozwalał wszystkim włączyć się w te śpiewy. Już prawie nam się tym razem udało. Zabrakło nam dosłownie paru godzin, żeby tutaj stanął rzutnik i, i żeby można było wyświetlać slajdy. Parę godzin nam zabrakło. Chciałem powiedzieć jeszcze taką rzecz, że nasza msza święta z modlitwą o uzdrowienie była transmitowana w internecie poprzez takie radio internetowe przystań różańcowa. I będzie można także, jeśli ktoś by chciał sięgnąć do tych śpiewów, do tych modlitw, do tych słów, które tutaj padły, będzie można do tego wszystkiego za pośrednictwem także internetu dotrzeć. Jakaś informacja znajdzie się na naszej stronie sandomierdominikanie.pl Jeszcze jedna rzecz. Za miesiąc będzie już święta z modlitwą utruwienie marcowa to będzie 4 marca i równocześnie w tym czasie będą także rekolekcje różańcowe. Będzie to sam początek Wielkiego Postu, te dni pośrodzie popielcowej i także na naszej stronie internetowej będą informacje o rekolekcjach różańcowych. To będą zamknięte rekolekcje takie weekendowe, rozpoczną się w piątek wieczór, będą trwały do niedzieli popołudnia zainteresowanych także odsyłam do naszej strony internetowej. A teraz... Na koniec, zgodnie z naszą tradycją, e, naszych mszy o uzdrowienie, zaśpiewamy apel jasnogórski. Niech to będzie znowu nasza wspólna modlitwa za Jana Pawła II o rychłą beatyfikację. Może ten cud się zdarzyć przy najbliższej pielgrzymce Benedykta XVI do Polski. Mówmy się o ten cud, a przez tą naszą modlitwę także przygotowujmy nasze serca na ten cud. Otrzymania tak bliskiego nam Świętego Patrona. Maryjo Królowo Polski, Maryjo Królowo Polski, jestem przy Tobie pamiętam, jestem przy Tobie pamiętam. Czuwam Maryjo Królowo Polski, Maryjo Królowo Polski, jestem przy Tobie, pamiętam, jestem przy Tobie, pamiętam, czuwam. Maryjo, Królowo Polski, Mario Królowo Polski, jestem przy Tobie, pamiętam, jestem przy Tobie, pamiętam, czuwam. Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus.